Witam serdecznie Andrzej Burzyński z tej strony, więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Około 12 lat temu, kiedy kupiłem swoje pierwsze nieruchomości i jedyne nieruchomości, trzy kawalerki, które wynajmuję, oczywiście zacząłem też obracać się w środowisku ludzi, którzy interesują się nieruchomościami i kilku z tych moich znajomych postanowiło pójść całkowicie w nieruchomości, jako ich główny biznes, jako w to, w co chcą inwestować. I w tym środowisku nagle bardzo często pojawiało się takie imię i nazwisko Piotr Hryniewicz. Ludzie mówią, o Piotr Hryniewicz, to na szkolenie, byłem na szkoleniu u Piotra Hryniewicza. Co więcej, obserwując różnych ludzi, którzy byli u różnych ludziach na szkoleniach, widziałam, że ci, którzy poszli najdalej, przynajmniej w tym moim środowisku, tak, to byli ludzie, którzy byli na szkoleniach u właśnie tego tajemniczego Piotra Hryniewicza, którego nigdy osobiście nie miałam okazji poznać, ale pomyślałem, co to szkodzi. Mogę go przecież zaprosić do audycji i w ten sposób poznam tego ciekawego człowieka, który wnosi dużo wartości w życie innych ludzi. Szczególnie tu mówię o tej wartości biznesowej, jaką jest inwestowanie w nieruchomości. Dzisiaj w audycji moim gościem jest Piotr Hryniewicz. Piotr, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, Andrzeju. I chciałbym Cię zapytać, jak to było w Twoim życiu? Pytam naprawdę z ciekawości, ponieważ Twoją historię znam dosyć pobieżnie, dobrze, dosyć dobrze znam z tego, jak już zacząłeś inwestować w nieruchomości, natomiast co wcześniej robiłeś zawodowo i co skłoniło Cię do inwestowania w nieruchomości? Myślę, że tutaj jestem takim przypadkiem fajnym z książek Kiosakiego, czyli osoby, która przerwała studia, żeby zająć się właśnie e, czymś innym. Wiedziałem, że ta edukacja taka akademicka nie da mi zbyt dużo. Kiedy znalazłem pracę sobie, robiąc, e, przerywając studia i robiąc dziekankę, okazało się, że mogę zrobić więcej niż rodzice mi dawali na studia. A bycie przedsiębiorcą spodobało mi się coraz bardziej i zacząłem w tą stronę iść. Lubiłem komputery, do tej pory zresztą jestem e, graczem komputerowym. Mm, lubię grać sobie właśnie w różne gry. Także e, dzięki możliwości pracy samodzielnej byłem w stanie właśnie zarabiać na siebie, a że komputery mnie interesowały, zacząłem iść tą drogą, czyli zatrudniłem się najpierw w sklepie komputerowym, później zatrudniłem się w firmie takiej wdrożeniowej komputerowej, a następnie założyłem w 99 roku własną działalność gospodarczą i wtedy już poszedłem sobie taką drogą, właśnie sam sobie sterem żeglarzem okrętem. Hey. Powiedziałeś, że to może tak, zanim przejdziemy do już tych poważnych tematów, powiedziałeś, że jesteś graczem komputerowym, a mógłbyś, ja akurat nie jestem, ale wielu słuchaczy kontestacji zakładam, że są, więc jakbyś mógł powiedzieć, jakie są dwie, trzy twoje ulubione gry, czy były ulubione gry? Tak, zacząłem kiedyś jeszcze dawno temu, właśnie w tym 99 roku zaczęliśmy grać w Counter Strike'a, także byliśmy jednym z tutaj najlepszych zespołów, jeszcze w takim pierwszym, który powstawał w klanie Ster, między innymi na przykład Neo, wychował się właśnie u nas w Poznaniu właśnie na Winogradach i tam z nim graliśmy. Później oczywiście grając w różne gry skupiałem się trochę bardziej na tych, które mi się podobały, m.in. na Diablo Dwójce, i też graliśmy właśnie ze znajomymi, z wieloma kolegami. Kilka lat temu grałem dość intensywnie, ponieważ już osiągnąłem wolność finansową, a więc mogłem się na tym skupić, grałem w World of Tanks. I w tej grze miałem takie chyba największe moje sukcesy, dlatego że z moim zespołem Pirates wtedy osiągaliśmy bardzo często Mistrzostwa Europy i kiedyś udało nam się właśnie dzięki tym Mistrzostwom Europy wygranym pojechać na Mistrzostwa Świata do Moskwy i tam zostaliśmy wicemistrzami świata w grze komputerowej World of Tanks. O, no to gratulacje. Gratulacje. To pewnie też zaimponuje wielu słuchaczom kontestacji. I to jest też motywacja dla niektórych. Słuchaj, jeżeli będziesz miał wolność finansową, będziesz mógł sobie grać ile chcesz. Okay. Ale użyłeś takiego słowa, które jest bardzo kontrowersyjne, czyli Robert Kiyosaki. Wielu ludzi ma różne poglądy na ten temat. Ja kiedyś nawet nagrałem jedną z audycji, która cieszyła się jedną z większej popularności. Audycję nazwałem tak Kiyosaki, błogosławieństwo czy przekleństwo. A powiedz, jakie jest twoje zdanie na temat Roberta Kiyosakiego? Jak ty postrzegasz jego osobę, jego książki, jego grę? Przygodę z Kiosakiem rozpocząłem w 2004 roku, kiedy to znajomy, któremu naprawiałem komputery, zaczął mi wciskać właśnie książki Roberta Kiyosaki. Mówi, bogaty ojciec, biedny ojciec, rich.com, tutaj przeczytaj sobie naprawdę fajne, fajne informacje. No ja tak przychodziłem do niego właśnie tam mu naprawiać komputery, robić jakieś tam archiwizacje i tak dalej i... Co jakiś czas mi właśnie próbował tego Kiosakiego wcisnąć. Ja oczywiście dzielnie się broniłem, mówiłem tak, tak, kupię sobie jutro, pojutrze, za miesiąc i co, co kilka tygodni się spotykaliśmy i pytał mnie, i co przeczytałeś? Mówiłem, no wiesz co, jeszcze nie, jeszcze nie, ale, ale już niedługo pewnie będę miał trochę więcej czasu wolnego. Oczywiście czas wolny jest pojęciem względnym, tak? bo każdy z nas na swój sposób go marnuje, a więc ja też miałem to jako wymówkę i udawało mi się unikać czytania książki Kiosakiego. Natomiast znajomy wcisnął mi tą książkę w lipcu 2004 roku, kiedy zaprosiłem go na pępkowe, bo urodził mi się synek, i przyniósł tą książkę. Nie miałem wyjścia, musiałem ją przeczytać. No i jak zacząłem ją czytać, i Kiyosaki tam pisze, wolność finansowa, przychód pasywny, bardzo mi się to spodobało. Jakoś tak, nie wiem, czy czuję się jakoś szczególnie człowiekiem takim leniwym, żeby jednak nie, nie starać się być pracowitym, nie starać się pracować ciężko swoimi rękoma, a więc ta idea właśnie budowania wolności finansowej poprzez przychód pasywny bardzo mi przypasowała. Widziałem na stronach internetowych właśnie, że ludzie krytykują, że to jest osoba, która właśnie tylko opisuje, że to jest osoba, która tylko sprzedaje książki i na tym zarabia, ale tak naprawdę mnie to w ogóle jakby mi to nie przeszkadzało. Najważniejszą dla mnie informacją było właśnie, że coś takiego można zrobić. I Ja w to uwierzyłem, uwierzyłem w to w całym sercem. Zaczęliśmy właśnie z tym moim przyjacielem Zbyszkiem grać w grę Cashflow 101 i... Zaczęliśmy powoli szukać właśnie innych możliwości inwestowania, o czym kiosaki pisze w książce, ale żeby przełożyć to na rynek Polski. No właśnie, dzięki za twoje spojrzenie na, na tą postać, na tą sprawę. Natomiast właśnie jakbyś mógł troszkę szczegółowo opisać właśnie swój pierwszy raz, tak mam na myśli swoją pierwszą nieruchomość lub, lub jakąkolwiek inną inwestycję którą zrobiłeś, ponieważ rozumiem, że pewnie z twojej perspektywy teraz, kiedy masz bogate portfolio i już widzisz rzeczy więcej, natomiast to, to na pewno też jest bardzo przydatna wiedza. Natomiast myślę, że dla większości słuchaczy bardzo istotne będzie ten właśnie pierwszy moment, kiedy jak, jak to zrobiłeś, co zrobiłeś, jaka była twoja pierwsza inwestycja? No właśnie i tutaj ciężko określić, która inwestycja była pierwsza. W 1998 roku ożeniłem się i potrzebowaliśmy zadecydować czy robimy wesele, a więc każda rodzina po kilkanaście tysięcy będzie musiała wyłożyć, czy lepiej być może kupić kawalerkę w Poznaniu. Ponieważ przyjechaliśmy z moją żoną, przyjechaliśmy z Bartoszyc, czyli z takiej mieściny pod ruską granicą, no musieliśmy tutaj wynajmować mieszkanie w Poznaniu. Zdecydowaliśmy się mimo wszystko, żeby zrezygnować z wesela, tak popularnego oczywiście wszędzie, prawda, ludzie lubią robić duże, fajne wesela i zamiast wydać pieniądze na wesele, zdecydowaliśmy się kupić kawalerkę, Więc każda rodzina tam po kilkanaście tysięcy, plus jakieś książeczki mieszkaniowe, plus coś tam dziadek pożyczył, jakaś ciocia i udało się uzbierać w 1998 roku 63 tysiące, żeby kupić kawalerkę w Poznaniu. Ale jeszcze wtedy w ogóle nawet nie wiedziałem o tym, co to jest przychód pasywny, kim jest Robert Kiyosaki, więc trudno mi powiedzieć, czy to, było, czy to była pierwsza nieruchomość. Nie była ona na pewno kupiona świadomie, natomiast mimo wszystko dała ten jakiś taki fajny początek. Kolejną nieruchomością w 2001 roku było czteropokojowe mieszkanie w Poznaniu, które kupiliśmy sprzedając kawalerkę, a że to był dołek na rynku nieruchomości, mogliśmy to czteropokowe mieszkanie, tak popularne w Poznaniu, kupić za 113 tysięcy złotych. Sprzedając kawalerkę część brakującej kwoty skredytowaliśmy kredytem hipotecznym w banku i mogliśmy kupić duże, czteropokowe mieszkanie, mimo że jeszcze wtedy w 2001 roku nie mieliśmy dzieci, ale już tak myślałem sobie, że warto byłoby duże mieszkanie kupić. Znowu, jeszcze to nie była świadomość, a więc czy to już był ten moment? Nie wiem. W kolejnym 2005 roku szukałem biura Szukałem biura na swoją działalność komputerową. Kiosaki mówił, że dopiero przejście z lewej na prawą stronę kwadrantu daje rzeczywiście możliwość budowania tej zamożności. Nie mogłem pracować sam w, swoim, w swojej firmie, musiałem kogoś zatrudnić, ale kto zrobi lepiej to ode mnie. No i tu była największa walka, żeby się przemoc. Ale jak już się przemogłem, no to gdzie ta osoba będzie przychodzić do pracy? No przecież nie do mojego mieszkania, na którym mam zarejestrowaną działalność. A więc muszę poszukać biura. Okazało się, że musiałbym wydać około 900 zł za 30-metrowe biuro. Stwierdziłem, że to może być trochę bez sensu. Najlepszą może opcją będzie zakup mieszkania. 50-metrowe mieszkanie dwupokojowe, w którym mogę zrobić i biuro, w drugim pokoju mogę sobie zrobić swój gabinet, może być lepszą opcją. Wyliczając właśnie możliwości kredytowe, czyli wzięcie kredytu, jaka będzie rata kredytowa, okazało się, że to będzie mnie kosztowało około 600 zł. To był rok 2005. A więc już byłem po przeczytaniu kilku książek Roberta Kiyosaki i już zacząłem to wdrażać w życie, właśnie tą jego filozofię, przerabiając właśnie, żeby tutaj podkreślić, właśnie na realia polskie. Czyli nie zastanawiałem się, czy on rzeczywiście to wszystko dobrze mówi, czy niedobrze mówi. Pasowała mi ta jego filozofia i zacząłem wdrażać w życie. Kupiłem mieszkanie, które wynająłem w swojej działalności gospodarczej. I stała się taka dość ciekawa rzecz, od czego być może tutaj o czym warto jeszcze wspomnieć, a więc jeden pokój przygotowałem właśnie na biuro dla pracowników, którzy będą też pomagać mi z tymi komputerami, natomiast drugie pomieszczenie zostawiłem sobie na gabinet, ale jego jeszcze nie urządzałem i pierwsza osoba, która zaczęła współpracować ze mną była spoza Poznania i widząc ten pokój wolny pytała mnie, szefie, a czy mógłbym ten pokój wynająć? Hmm, no właściwie, dlaczego nie? A więc w ten sposób, jak to zaznaczamy, właśnie rozpętałem wynajem na pokoje. Od tego momentu, właśnie od 2005 roku właśnie przyszedł mi do głowy właśnie pomysł wynajmowania na pokoje przez to, że szukałem biura. Szukałem biura dla swojej firmy, a przy okazji udało się to połączyć. Czy to jest pierwsza nieruchomość? Znowu trudno też powiedzieć. A więc przechodzę do kolejnych... Od 2005 roku również ze Zbyszkiem zaczęliśmy szukać różnych szkoleń związanych z nieruchomościami, żebyśmy mogli dowiedzieć się jak najwięcej informacji i trafiliśmy na jedno z takich szkoleń, niestety już w tej chwili nie prowadzone jest i tam poznaliśmy Monikę Korpal, świetnego inwestora z Warszawy, która opowiadała nam właśnie w jaki sposób inwestuje w nieruchomości w Warszawie. I coś takiego samego chcieliśmy zrobić w Poznaniu i zaczęliśmy kupować nieruchomości w Poznaniu na Polance w 2006 roku i te mieszkania zanim wynajęliśmy mogliśmy już je sprzedawać, także niestety nie udało ich się wynająć, większość z nich została sprzedana, natomiast później w kolejnych, w kolejnych latach te mieszkania rzeczywiście kupowaliśmy. Także jak widzisz, ta moja historia związana z nieruchomościami nie jest taka, taka od linijki. Rzeczywiście to wszystko bardzo mocno ewoluowało i rzeczywiście też przyzwyczajaliśmy się do różnych możliwości, które są. Pierwotna koncepcja była, żeby kupować i inwestować w mieszkania takie w lepszym standardzie, właśnie tak jak Monika robiła w Warszawie i Zbyszko poszedł tą drogą. Zresztą teraz jest bardzo popularny na topie w ciągu ostatnich dni jeden z piłkarzy polskich i jak on grał właśnie tutaj w Lechu, mieszkał między innymi właśnie u Zbyszka w jego mieszkaniu tutaj na Polance, wynajmował od niego. Natomiast ja poszedłem właśnie w te pokoje. Stwierdziłem, że jednak wynajem właśnie dla ludzi młodych, dla studentów będzie tutaj najlepszą opcją, będę miał największe bezpieczeństwo, największą rentowność i to mi będzie dużo bardziej pasowało. Czyli przeszedłeś od takiego nieświadomego inwestora, tak? te początki były bardzo ciekawe, do momentu kiedy zdecydowałeś się aktywnie inwestować w nieruchomości. tak? I rozumiem, że czy, czy w chwili obecnej dalej inwestujesz w nieruchomości? Powiedziałeś właśnie, że mam pewnie bardzo rozbudowane portfolio w tej chwili nieruchomości. Natomiast... Yy... Właśnie Robert Kiosaki mówi, że osiągnięcie wolności finansowej jest najważniejsze. Nie chodzi o to, żeby być teraz najbogatszym człowiekiem w Polsce, czy mieć najwięcej nieruchomości wśród innych inwestorów, tylko tak naprawdę osiągnięcie tej wolności finansowej jest kluczowe definicję na pewno znacie, także nie ma co tutaj powtarzać, natomiast dla mnie to wystarczyło 11 nieruchomości, 11 nieruchomości, które pozwoliły mi właśnie wyjść z wyścigu szczurów i móc robić co dalej co chcę. Także ja w tej chwili, ponieważ od 2011 roku rozpoczęliśmy również szkolenia związane z nieruchomościami, czyli szkolę sobie konkurencję, szkoląc konkurentów swoich, no to stwierdziłem, że bez sensu już właśnie zabierać im z rynku te nieruchomości, dlatego też jakby nie mam żadnego problemu, żeby dużą część nieruchomości, które nawet kupujemy, żeby odsprzedawać, właśnie odsprzedajemy naszym inwestorom, żeby oni mogli sobie swój właśnie przychód pasywny i wolność finansową budować. No bardzo ciekawa koncepcja. Ja założyłem to portfolio, tak? Też Ty dałeś tutaj pewne założenie, powiedziałaś tak, wolność finansową, której definicję pewnie wszyscy znacie. Zakładam, że 90, może parę procent słuchaczy audycji zna tą definicję, natomiast dla tych kilku procent, których być może nie znają, jakbyś mógł przybliżyć, czym jest ta mityczna wolność finansowa? Jasne. Wolność finansowa jest stanem, kiedy nasze koszty są opłacane przez nasze przychody pasywne. Przychód pasywny czy dochód pasywny to jest taki dochód, który tworzy się bez jakiegoś większego naszego udziału, czyli może to być właśnie między innymi wynajem nieruchomości i nieruchomości bardzo fajnie się do tego tutaj nadają. I mamy jakby dwie wersje, w którą stronę pójść, czyli jeżeli określimy sobie miesięczne koszty, to musimy sobie też określić cel, czyli co będziemy robić po osiągnięciu wolności finansowej. Bo może się okazać, że my będziemy dalej aktywni zawodowo, a więc w formie aktywnej i tak będziemy chcieli jeszcze w jakiś sposób te pieniądze zarabiać, więc ten przychód pasywny nie musi być jakoś tam strasznie bardzo przekraczać właśnie tych naszych kosztów. Czyli mniej więcej na poziomie kosztów okazuje się, że może być zupełnie wystarczający. Natomiast jeżeli po osiągnięciu wolności finansowej będziemy chcieli na przykład podróżować po świecie, po bardzo egzotycznych krajach, to może się okazać, że dzisiaj koszty, które mamy stanowią na przykład 5 zł miesięcznie, ale to zupełnie nam nie wystarczy, żebyśmy mogli przez cały miesiąc, czy przynajmniej 3 tygodnie w miesiącu podróżować po całym świecie. A więc my musimy zbudować sobie dużo wyższą wolność finansową. Dużo wyższy przychód pasywny jest nam potrzebny, żebyśmy mogli sobie później rzeczywiście cieszyć się tą wolnością finansową, a nie tak jak właśnie czasami grając w cashflow, okazuje się, że mamy już fajnie zbudowany przychód, brakuje nam tylko tak naprawdę jeszcze jednej karty, ale niestety nie mamy pieniędzy, nie mamy tego przychodu, żeby móc sobie na coś takiego pozwolić. Okej, okay, dzięki. Bardzo jasno, klarownie to wytłumaczyłeś. Ja nie ukrywam, że to w tej audycji wiele pytań, które stawiam, stawiam z pozycji człowieka, który myśli o zaangażowaniu się w inwestycje. Trochę też tą audycję nagrywam z własnego lenistwa, ponieważ bardzo często mam, gdzieś tam ludzie kojarzą, że kupiłem te trzy mieszkania, które tam przez lata pracują, natomiast nie wszedłem w biznes nieruchomości. Ludzie stawiają mi różne pytania, więc chciałbym ich odesłać do jakiegoś wartościowego materiału, dlatego nagrywam tę audycję. Ale powiedz, bo jedno z pytań, które właśnie pytałem początkowi, no dobrze, masz te 11 mieszkań i teraz co? Kiedy coś się popsuje albo jak jest czynszem, czy jeździsz tam, jak jest wynajmem, czy ty masz ludzi, którzy to obsługują, czy sam tym się zajmujesz? Oczywiście na początku więcej rzeczy robiliśmy samodzielnie. Po jakimś czasie, mając już różne też dodatkowe biznesy związane z nieruchomościami, zatrudniamy ludzi i w tej chwili już ja nie wynajmuję tych mieszkań osobiście, także nie znam tych najemców naszych osobiście, a wszystko dzieje się już jakby tak automatycznie, naturalnie. Piotr, powiedziałeś, że inwestowanie w nieruchomości jest dochodowe, a później powiedziałeś, że kiedy zbudowałeś swój dochód pasywny, to postanowiłeś szkolić ludzi, pomagać innym, żeby osiągnęli to samo co ty i sam użyłeś takich słów, więc szkole konkurencję. Po co szkolisz konkurencję? Czy nie lepiej jest samemu inwestować? No właśnie, jak ktoś grał w Cashflow 101, na szybkim torze są karty marzenia, które można sobie zrealizować. Na przykład zabierasz tam 12 przyjaciół i jeździcie po polach golfowych po całym świecie, czy tam zabierasz 6 przyjaciół na podróż jachtem. I mieliśmy taką właśnie sytuację. Na koniec 2008 roku, czyli tak prawie już tam po roku cieszenia się wolnością finansową, zadzwoniła do mnie znajoma z Eco Holiday i powiedziała, wtedy jeszcze Eco Holiday miało coś takiego jak wakacje za stówkę, zadzwoniła do mnie, mówi 12 miejsc jutro wylot z Warszawy ale jeszcze 12 miejsc w czterogwiazdkowym hotelu z pełnym wyżywieniem no mówię no to super, to ja mówię jedziemy no to mówi, no to jeszcze kilka, kilka miejsc jest także że podzwoń po znajomych, może ktoś z Wami jeszcze pojedzie. Ja za całą naszą rodzinę, trzyosobową wtedy, zapłaciłem 700 zł o przelot w obie strony i przez tydzień czasu w czterogwiazdkowym hotelu z pełnym wyżywieniem. Podzwoniłem do wszystkich znajomych. Jak myślisz, w ile osób polecieliśmy na te wakacje? Obawiam się, że znam odpowiedź. Prawdopodobnie A, tak. ludzie z dnia na dzień nie byli w stanie zostawić pracy nie byli w stanie zostawić pracy. Jakby uznałem, że to, że ja będę, mam już wolność finansową i będę stawał się jeszcze bogatszy i będę dla siebie kupował kolejne nieruchomości, to nic to nie zmieni w mojej sytuacji. Dalej będę osobą, która może sobie na coś pozwolić, ale moi znajomi nie. A więc zacząłem, pomyślałem sobie, że warto byłoby dzielić się tą wiedzą, tymi informacjami, swoim doświadczeniem, nie. ale osiągnąwszy wolność finansową, mogę robić co chcę, ale nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Dlatego zależało mi, żeby pomagać innym ludziom, a więc osoby, które się do mnie zgłaszały i pytały właśnie, jak osiągnąłem tą wolność finansową, jak ty, zacząłem z tymi nieruchomościami, jak inwestuję, dlaczego w takie, dlaczego... Używam dźwigni finansowej w postaci kredytów hipotecznych, starałem się im tłumaczyć, ale dużo osób było podstawowych i te rozmowy bardzo często się powtarzały i pomyślałem, że warto jednak to usystematyzować. I w ten sposób powstała właśnie taka, taki projekt edukacji inwestowania w nieruchomości, rozpoczynając się właśnie od praktycznego seminarium inwestowania w nieruchomości, a później wiedziałem, że najważniejsze jest wsparcie. Jak ze Zbyszkiem zaczęliśmy inwestować w nieruchomości, najważniejszą dla nas rzeczą było to, że mieliśmy siebie nawzajem, mogliśmy analizować nieruchomości, mogliśmy jeździć sobie, konsultować. To wszystko było dla nas bardzo istotne. Jeżeli jednemu z nas nie chciało się w danym momencie, w danym tygodniu czymś zajmować, to drugi go inspirował i odwrotnie. Także było to bardzo fajne. Pomyślałem, że to będzie naprawdę najistotniejszą rzeczą, to wsparcie właśnie poseminaryjne, które jest dla nas tutaj kluczowe i, i tak naprawdę na tym się najbardziej opieramy, czyli właśnie zjazdy absolwentów, spotkania z naszymi absolwentami we wszystkich miastach, w których się pojawiamy, Na przykład wczoraj byliśmy w Poznaniu, rozmawialiśmy między innymi o budowaniu zdolności kredytowej. No w tej chwili zbudowaliśmy już kilkuset osobową społeczność, świadomych inwestorów. Mamy też szkolenia zaawansowane właśnie z podejmowania mieszkań, z remontowania, z zarządzania mieszkaniami, z negocjowania, z negocjacji właśnie kupowania nieruchomości. Także to wszystko jest właśnie dla tych ludzi, żeby oni jak najłatwiej, jak najlepiej sobie radzili podczas inwestowania w nieruchomości, na rynku nieruchomości, żeby jak najprościej, jak najszybciej mogli i jak najbezpieczniej oczywiście zdobywać tą ich wolność finansową. Czyli nie tylko przekazujecie wiedzę, która sama w sobie jest wartościowa, ale też tworzycie coś znacznie więcej. Czyli pewne środowisko, w którym ludzie mogą się wymieniać informacjami, doświadczeniami, wspierać i gdzie też mogą utrzymywać dalsze prowadzenie, tak? Dobrze to rozumiem? Zdecydowanie tak. Mhm. Czy ludzie, którzy się do was zgłaszają, to są ludzie, którzy są na startują zupełnie od zera, mają uzbieranej trochę gotówki i potrzebują solidnej wiedzy i wsparcia, czy to są ludzie, którzy są już inwestorami, może trochę takimi nieświadomymi jak ty na początku? Jakiego rodzaju ludzie się do Was zgłaszają? Większość osób to są osoby, które już coś w życiu zrobiły albo mają tą zdolność kredytową, albo mają jakieś zapasy gotówkowe. Oczywiście nie, musi być to, nie muszą to być olbrzymie zapasy gotówkowe, żeby kupować nieruchomości za gotówkę, ale musi to być te kilka, kilkanaście, być może najlepiej nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby już na jakiś wkład własny, na jakiś remont, na jakieś inne rzeczy związane właśnie z inwestowaniem to by się przydało. Natomiast oczywiście, że mogą się pojawić osoby, które nie mają ani zdolności kredytowej, ani pieniędzy i dla nich również są pewne rozwiązania. Najlepiej byłoby właśnie, żeby one rozpoczęły swoją przygodę działając na rynku nieruchomości, czyli mogą wyszukiwać nieruchomości dla innych inwestorów, mogą zarządzać tymi nieruchomościami innych inwestorów. Także jest naprawdę mnóstwo, cały wachlarz właśnie działań, które mogą robić osoby zajmując się i w ten sposób Budując właśnie swój kapitał, y, oczywiście znajdując jakąś fajną nieruchomość, przecież można dostać y, całkiem przyzwoitą prowizję, na przykład za zarządzanie można dostać całkiem fajne pieniądze miesięcznie, które budują zdolność kredytową, a więc myślę, że to może być dla wszystkich. Mhm. Właśnie, użyłeś takiego zwrotu, że to może być dla wszystkich, ta wasza oferta, ale ja zapytam o wszystkich, ale trochę w innym tego słowa znaczeniu. Czy uważasz, że inwestowanie w nieruchomości jest dla każdego? To znaczy, czy każdy może inwestować w nieruchomości? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Hmm. Jakby to mówią prawnicy, tak? Co do zasady, <śmiech> <śmiech> oczywiście, no tak. że każdy może. Natomiast myślę, że nie każdy jest w stanie mentalnie tutaj przyjąć pewne rzeczy. To, co kiosaki opisuje w książkach, to, co ludzie opisują na forach, to, co na YouTubie można sobie obejrzeć, to jest bardzo wiele przypadków właśnie jakby takiego nieudanego inwestowania. Przeinwestowania na przykład w 2008 roku, kiedy ludzie kupowali we frankach szwajcarskich nieruchomości i to pokutuje, tak? Może być właśnie bardzo dużo takich przypadków, które ludzi zniechęcają do tego inwestowania i one nie mogą się przełamać. Ja jestem zwolennikiem kredytowania zakupów nieruchomości, dlatego że kredyty hipoteczne są najtańszą formą inwestowania. A te pieniądze, które mamy nawet, tak? bo jeżeli ich nie mamy, no to wiadomo, że kredytowanie hipoteczne jest najlepsze, Jedyne, Natomiast jeżeli nawet mamy pieniądze, to te pieniądze można wykorzystać, żeby one ciężko pracowały, żebyśmy my nie musieli ciężko pracować. Także jak najbardziej dla każdego, ale dla każdego, który jest w stanie to przełamać sobie pewne jakieś mity inwestycyjne, informacje, które do nich, do nich dopływają i boją się właśnie czy kwestii kredytów, czy kwestii wynajmu właśnie, zajmowania się tymi nieruchomościami czy innymi sprawami właśnie związanymi z nieruchomościami i z inwestowaniem. Piotr, zbliżamy się już do końca naszej audycji. Chciałbym Cię zapytać tak na koniec, jak mógłbyś tak od serca, kilka rad dla ludzi, którzy słuchają tej audycji, rad, które biorą się z Twojego doświadczenia. Mam na myśli... Przede wszystkim inwestowanie w nieruchomości, ale nie tylko. Jakbyś kilka takich życiowych lekcji, które przerobiłeś, wiesz, że są twoje i chciałbyś podzielić się nimi z innymi ludźmi, ze słuchaczami? To na pewno pierwszą taką radą, którą, którą chciałbym przekazać, to jest, żeby patrzeć na liczbach, a nie emocjonalnie. Czyli jeżeli będziecie chcieli, zastanawiali się właśnie, czy kupić daną nieruchomość, sprawdzajcie ją na liczbach. Nieemocjonalnie. Dzięki temu unikniecie właśnie pomyłek, problemów związanych właśnie z tym, że nieruchomość była fajna albo znajomy Wam powiedział, że na pewno warto w nią inwestować, bo jak sprawdzicie na liczbach to okaże się czy nieruchomość jest fajna czy nie. Drugą taką rzeczą mogłoby być prawdopodobnie budowanie zespołu. Można działać jako Zosia Samosia, natomiast mając zespół, współpracując z innymi właśnie ludźmi, którzy zajmują się rynkiem nieruchomości, mówię tutaj na przykład o prawnikach, doradcach podatkowych, doradcach kredytowych, kto tam jeszcze, budowlańcy, i inne osoby, rzeczywiście jesteśmy w stanie uzyskać dużo większe profity z tych nieruchomości, czy to z wynajmu, czy ze sprzedaży i też jesteśmy w stanie uniknąć dużo dużo błędów z tym związanych. Kolejną rzeczą to korzystajcie właśnie z pomocy innych inwestorów, mentorów, którzy są dla was wzorem, którzy przeszli już właśnie tą drogę czy część przynajmniej tej drogi i chcielibyście się na nich wzorować, żeby starać się z nimi spotykać. Gdzie są różne możliwości, czy jakieś spotkania, czy jakieś konferencje, czy jakieś kongresy, warto myślę też brać udział, warto czytać książki, nawet książki Roberta Kiyosaki, nawet książki Dolfa Deres czy innych wielkich właśnie tutaj inwestorów, dlatego że nawet, że one nie traktują ściśle o rynku polskim, można dużą część tych informacji, dużą część tych rzeczy przenieść na polskie realia i dużo łatwiej sobie poradzić. Ponieważ ja jestem bibliofilem, uwielbiam czytać na różne tematy, niekoniecznie nawet takie, którymi się zajmuję, Powiedziałeś, wymieniłeś kilka pozycji, powiedziałeś, że nie do końca może, można je zastosować na rynku polskim. Czy sam piszesz książkę, albo czy masz w planach pisanie książki? Do ubiegłego roku nie myślałem o pisaniu książki, ponieważ uważam, że interakcja z ludźmi jest najlepszym sposobem na obalanie mitów. Możliwość odpowiedzenia na ich wszystkie pytania, tak aby nie mieli już wątpliwości, nie bali się rozpocząć swoją przygodę na rynku nieruchomości, jest tym, na czym najbardziej mi zależy. Natomiast pojawia się coraz więcej webinarów, książek, szkoleń na temat inwestowania w nieruchomości, które garściami czerpią z naszych patentów, koncepcji i pomysłów. Wiele z nich jest wypracowanych wspólnie z absolwentami moich szkoleń, którzy aktywnie inwestują. Dlatego zastanawiałem się nad wydaniem książki, a nawet dwóch książek, które chodzą mi po głowie już od dłuższego czasu. Pierwszą jest poradnik traktujący o podstawowych kwestiach inwestowania w nieruchomości, w szczególności opisujący różne możliwości wynajmu mieszkań, mądre wykorzystanie kredytu hipotecznego oraz sposoby wykorzystania swoich pieniędzy i pieniędzy innych ludzi do pomnażania ich, tych pieniędzy oczywiście. Ta książka mogła być też wstępem do praktycznego seminarium inwestowania w nieruchomości. Drugą pozycją chciałbym, żeby była książka opisująca historię naszych absolwentów, inwestorów, którzy wdrożyli w życie naszą koncepcję i dzisiaj albo są już wolni finansowo, albo budują swoją wolność. Chcę pokazać tej drogę od zmiany sposobu myślenia, poprzez właśnie pozbywanie się wymówek, aż do pierwszych inwestycji i problemów z nimi związanych. Nie jestem jeszcze przekonany do tego pomysłu wydawniczego ale coraz więcej osób dopytuje mnie, kiedy pojawi się w końcu moja książka, więc planuję przeznaczyć trochę czasu na przygotowanie przynajmniej jednej z nich w przyszłym roku. No, ja zachęcam Cię, żebyś wydał, natomiast no, oczywiście Ty znasz lepiej swój, swoje plany życiowe, swoje możliwości i znasz lepiej siebie, więc decydujesz to, co będzie najlepsze dla Ciebie i przy okazji dla innych. A powiedz tak już kończąc naszą audycję, gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej informacji o Tobie, o działalności, którą prowadzisz, podaj proszę jakieś strony internetowe, gdzie można dowiedzieć się więcej. W tej chwili mamy stronę chrniewicz.pl, ale to są informacje z naszymi projektami, którymi się zajmujemy, więc tam za dużo informacji nie ma, tylko są przekierowania na strony. Natomiast strona z eduk projektem edukacji, inwestowania w nieruchomości to jest edukacjainwestowania.pl i tam y, można znaleźć, mamy też profil na Facebooku, gdzie informujemy właśnie o spotkaniach, które, które mamy. Natomiast no, większość tych rzeczy wszystkich, które, y, które tutaj dajemy, to dajemy dla absolwentów. Także mamy tam i forum, właśnie specjalne grupy facebookowe i tak dalej, więc tu niestety będzie mało dostępu do tych, y, do tych właśnie form y, informacji, a więc chyba tylko ta strona i gdzieś jakieś spotkania, gdzie, gdzie właśnie usłyszycie, dowiecie się właśnie, gdzie... gdzie będę dostępny. Więc polecam serdecznie te wszystkie strony, które wymienił Piotr oraz te spotkania, które organizuje, czy na których będzie. Piotr, ja ze swojej strony bardzo dziękuję Ci za przybliżenie swojej historii i parę cennych myśli na temat inwestowania. Dzięki. Dziękuję bardzo Andrzeju.